Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Czym więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Niby każdy to wie, ale nie wszyscy angażują się w działania społeczne. Powodów jest wiele. Jedni nie mają czasu, inni chęci, jeszcze inni pomysłu jak pomóc. Są jednak tacy, którzy angażują się w wolontariat, na przykład pracowniczy. Po raz pierwszy tak aktywnie z wolontariatem spotkałem się rok temu, kiedy to e, korzystając z dobrodziejstwa firmy i korzystając z akcji e, Ekipa Nie Tylko Od Święta udało nam się tutaj wspólnie z kilkunastoma osobami wyremontować jedną z sal e, od szpita, w szpitalu na oddziale dziecięcym w Lubartowie. Pan Kami jest pracownikiem kompanii piwowarskiej. Podczas ostatniej powodzi jego dom został zalany. Mieszkał w gminie Wilków. I to razy mnie dotknęło. Pierwsza się miała miejsce 22 czerwca. Eee, został przerwany wał i załom nasze okolite, około 100 metrów kwadratowych wody. Po tragedii koledzy pana Kamila postanowili pomóc w odbudowie domu w ramach wolontariatu pracowniczego. Nie to, że się zgłaszałem na wolontariusza, po prostu koledze się stała krzywda i automatycznie po prostu trzeba koledze pomóc i to nie było dobrze zyskam coś dzięki temu, czy będę jakiś sławny wolontariuszem, po prostu sama potrzeba pomocy koledzy. Oddając część siebie możemy, możemy pomóc innym osobom, które w danej chwili stały się w potrzebie. Tak się stało właśnie z powodzeniami. Wolontariat to też tak naprawdę sposób bycia, sposób życia i, i staramy się nie tylko realizować się zawodowo, ale też między innymi w taki sposób. A pomóc można na różne sposoby. Wiele dużych firm daje swoim pracownikom taką możliwość. Jest to bardzo dobre, uważają organizacje pozarządowe. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę i stworzy u siebie pracownikom możliwość takiego wolontariatu pracowniczego, to raz, że y, każdemu człowiekowi pracującemu, gdziekolwiek by pracował, praca na co dzień jest czymś, co sprawia ogromną frajdę, y, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie pracował dla przyjemności, a jeśli nawet nie pracuje dla przyjemności, tylko dla pieniędzy, to taka skocznia w postaci wolontariatu pracowniczego jest taką przerwą w pracy, która doładowuje akumulatory. Pracodawca czuje, że może coś w pracy zrobić dobrego dla innych, nie musi tego robić po pracy w ramach swojego wolnego czasu. Co takie działania wiążą go i ściślej z firmą, w której pracuje. Podobnego zdania Jezowa Bryndal, dyrektor żłobka w Tychach, to właśnie żłobek skorzystał z pomocy wolontariuszy. Od lutego do czerwca bieżącego roku Żłobek Miejski w Tychach prowadził projekt Ekipa Nie Tylko Od Święta. To właśnie wolontariusze z kompanii piwowarskiej dotarli do środowiska samotnych, bezrobotnych rodziców, spośród których wyłoniono beneficjentów programu. Inicjatywa wolontariuszy zapoczątkowała działania na rzecz grupy młodych ludzi, którym najbardziej potrzebne jest wsparcie u progu i dorosłego życia. Odpowiedzialny biznes to nie tylko dobre wyniki finansowe, to także dzielenie się z innymi. Firma odpowiedzialna w społeczności lokalnej jest jej na pewno częścią i stara się wspierać rozwój społeczności lokalnej poprzez realizację różnego rodzaju programów. Są to programy społeczne, inicjatywy społeczne bądź programy dotyczące wolontariatu pracowniczego, czyli angażujące pracowników danej firmy. W naszym przypadku mamy taki program, jest to ekipa nie tylko od święta. Staramy się pomagać przez cały rok. Pracownicy kompanii piwowarskiej są autorami projektów, gdyż. Wydaje nam się, że tak naprawdę to oni znają świetnie potrzeby lokalnej społeczności, potrafią świetnie na te potrzeby odpowiadać. Wolontariat pracowniczy uczy pracowników nowych umiejętności. Przede wszystkim są to umiejętności interpersonalne, które oczywiście potem taki pracownik może wykorzystać w pracy w firmie. Wolontariat sprawia, że pracownicy czują się bardziej dowartościowani, sprawia, że cieszą się, że mogą zrobić coś na rzecz innych. Firmie oczywiście daje to większą lojalność tychże pracowników. Naturalnie wyłanianie liderów, bo to też w czasie takich projektów wolontariackich się zdarza. Więc tak naprawdę są to korzyści obustronne i dla firmy i dla pracownika. Wszelkie działania dla innych to bardzo ważny element życia każdego człowieka. Uśmiech tego, któremu pomogliśmy jest najlepszą nagrodą za pracę, jaką wykonaliśmy.